Tak niech, niech Pan odbierze chwałę. Amen. Tak się zastanawiałem, jak się przygotowywałem wczoraj jeszcze wieczorem, to myślałem sobie, że jakbym dzisiaj ogłosił konkurs, na jaki temat będę głosił, to pewnie, pewnie ci, którzy słuchali dwóch moich ostatnich kazań, oni pewnie daliby trafną odpowiedź. Jak przeanalizujesz, o czym głosiłem moje pierwsze kazanie, Potem drugie, sięgniesz do Biblii, to zaraz zobaczysz, o czym będzie trzecie. I to mnie usprawiedliwia, że nie wybieram tego, co ja chcę głosić. Chociaż nie, nie ukrywam, że jest to temat bliski mi. Ale dla przypomnienia, zanim, zanim podam temat, jeśli nie, ktoś złapał, ktoś wie, o czym będę głosił? Nie. No, zaraz się dowiecie. Myślę, że złapiecie to. Dla przypomnienia. Na pierwszym kazaniu mówiłem o, o nowym człowieku, chociaż jedno i drugie kazanie dotyczyło nowego człowieka, ale o nowym człowieku, który ustawicznie się odnawia, który ciągle, każdego dnia, systematycznie się odnawia. I to odnowienie polega na, na przemianie myślenia, na wzór, tak już nie, nie przeprowadzając całej egzegezy tego, na wzór Jezusa Chrystusa. Czyli sprawdzamy swoje myślenie, tak krótko mówiąc, czy nadal myślimy tak jak Chrystus. Codziennie sprawdzamy. Ja Wam sugerowałem, żeby to robić może z rana, ale wybierzcie porę sobie najlepszą dla Was. Ale od rana, jak zaczniesz dzień z właściwym nastawieniem, z właściwymi myślami, ten dzień jest inny. W tym odnowieniu ma być Chrystus wszystkim, we wszystkich. Amen. Chrystus ma być pierwszy. I kolejne kazanie. Kolejne kazanie już dotyczyło przyoblekania się w relacje miłości. Jacek kiedyś głosił na temat szat, przyoblekania się w szaty i on tam podzielił te wersety pokorę jako jedną szatę, cierpliwość jako następną szatę i tak dalej. Ja to skupiłem w jedną całość, bo to wszystko dotyczy, ta część dotyczy relacji miłości. Relacji. I to, co Bóg chce zrobić na początku i co chce, żebyś Ty robił każdego dnia, to żebyś sprawdzał swoje relacje. Bóg to, co robi na początku, to odnawia Twoje relacje, On zmienia je, zaprowadza porządek i to są relacje miłości, ale Ty dalej musisz w tym trwać. Ciągle musisz w tym trwać, czy kochasz, czy przebaczasz, czy nosisz brzemiona innych ludzi każdego dnia. Musisz to sprawdzać. I teraz, jak zobaczycie, sięgniemy do listu do kolosant i zobaczymy, co jest dalej, to już wiecie, na jaki temat będziemy głosić dzisiaj. Strona 1274. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. I to jest kolejna rzecz, pokój chrystusowy. To jest kolejna rzecz, którą powinniśmy przyoblec, którą powinniśmy nosić każdego dnia, w której powinniśmy trwać cały czas. Można powiedzieć, to jest pierwsza rzecz, od tego się zaczyna wiara. Jeśli uwierzyłeś i przyszedł do ciebie pokój, którego wcześniej nie znałeś, to to jest dobry znak. To znaczy, że uwierzyłeś. I teraz w tym pokoju musisz ciągle trwać, Musisz sprawdzać każdego dnia, czy go masz, czy się nie boisz, czy się nie lękasz, czy masz pokój z Bogiem. O czym będziemy mówić. A w sercach waszych niech rządzi. I to jest pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę. Że pokój Chrystusowy ma rządzić. To jest ciekawe w jaki sposób. To w końcu kto ma rządzić? Ja mam rządzić? Czy pokój Chrystusowy? Jak to się ma? Nie wiem, czy wy sobie takie pytania zadajecie, ja sobie na pewno zadałem, w jaki sposób ten pokój ma rządzić. Ale jedno jest pewne, zanim przejdziemy później i wytłumaczymy na, na, na bazie przykładów, jak ten pokój ma rządzić, to on ma rządzić. To znaczy, że ty, jako nowy człowiek, masz być posłuszny pokojowi. on ma rządzić. To jest może dla ciebie dziwne, ale widzisz, Bóg ciągle chce, żebyś ty chodził w pokoju, w zaufaniu. On ciągle chce i On chce, żeby, żeby pokój Boży ciągle był w tobie. Dalej ten fragment, ten werset, który dzisiaj czytaliśmy, mówi o tym, że jesteśmy powołani jako jedno ciało do pokoju, tak? Czyli naszym powołaniem, takim naturalnym stanem, na ta, taką naturalną atmosferą naszego ducha powinien być pokój. To powinno być coś, czym cały czas przebywamy. Niech rządzi. To jest y, greckie słowo braneo. Nie będę podawał następnych słów greckich, ale to jedno słowo pochodzi od już następnego słowa greckiego. Taka etymologia jest, które oznacza, ono brzmi, pewnie was to nie interesuje, ale powiem wam, brabeus, także się przygotowałem, który był sędzią oznaczało sędziego w trakcie zawodów sportowych. Można by powiedzieć taki sędzia, arbiter w trakcie meczu, który nie pozwala ci wyjść poza określone przepisy. Mało tego, to słowo jest z kolejnym greckim słowem związane, ono bardzo podobnie brzmi i ono mówi dokładnie już tylko o nagrodzie w zawodach sportowych. Czyli to jedno greckie słowo, które jest w zasadzie tylko raz użyte, rządzi, tylko raz użyte w Nowym Testamencie, w formie czasownikowej. Ono ma znaczenie, po prostu rządzi, czyli prowadzi Cię, prowadzi Cię do nagrody. Myślę, że to jest fajne. Amen? Czyli tu nie chodzi o to, że, że Ty masz być tylko posłuszny, ale masz rozumieć, że, że czeka, jeśli będziesz szedł drogą pokoju, to czeka Cię przyszłość, właściwa, dobra przyszłość. Nie, nie droga niepokoju, ale droga pokoju. Taki przykład, który niedawno mnie spotkał, żebyśmy wiedzieli, jak ten, między innymi, jak ten pokój rządzi. Pokój Boży będzie ci mu, jeśli będziesz miał pokój Boży w sercu, to on będzie świadczył o tym, że jedziesz właściwą drogą. Niepokój będzie świadczył, że idziesz niewłaściwą drogą. Tak? Zawsze niepokój który będziesz miał, będzie związany z tym, że idziesz niewłaściwą, idziesz wbrew przykazaniom. I jak mieliśmy post, tak, tutaj, Jacek w pewnym momencie przesłał taki program, co będzie się działo każdego dnia. Ja pomyślałem sobie, no sprawdziłem, przeczytałem, tak, wiecie, zawsze, niektórzy zawsze mają jakieś pomysły, ja od razu pomyślałem sobie, no ja bym to zmienił, tu bym przestawił, tu bym przestawił, nie? I tam wysłałem Jackowi SMS a napisałem do niego, czy rozmawiałem, już nie pamiętam. W każdym razie Jacek za 2 trzy dni przychodzi do mnie i on mówi, wiesz co, Paweł, zastanawiałem się nad tym, myślałem o tym, ale wiesz co, tak widziałem, że, że, że jakiś taki niepokój przy tym. Wolałem trwać przy pokoju. On po pokoju rozpoznał, po pokoju Bożym rozpoznał to, jaka, jaki układ, co będziemy robić w dany dzień, będzie lepszy. Wiecie, to, to jest różnie. My możemy, myślę, że jak będziecie mieli grupy domowe, macie, chodzicie, albo idziecie w towarzystwo, to porozmawiajcie szerzej. Ja wszystkiego tutaj Wam nie mogę powiedzieć, bo znów pojawią się zastrzeżenia, że mam za długie kazanie. Bo każdy kaznodzieja chce powiedzieć wszystko, tak? Ale porozmawiajcie na ten temat, jak ten pokój działa. Rozpoznajemy Boże prowadzenie na bazie pokoju. Teraz dalej idziemy, jak czytamy ten fragment, to widzimy, że to jest pokój serca. Niech rządzi w sercach waszych, tak? Pokój ma rządzić w sercach. Czyli on nie, nie ma być powierzchowny. On ma dotyczyć tego, co jest głęboko, co jest w nas. On ma być w nas i wychodzić z nas. Nie możemy być mężami pokoju, którzy wprowadzają pokój, jeśli tego pokoju nie mamy w sobie. To, co jest wewnątrz nas, ten pokój, który masz w sobie, może sprawiać to, że po pewnym czasie twoje zachowanie, twój pokój będą oglądać ludzie w trudnych sytuacjach dla ciebie i oni będą widzieć to, że ty się nie denerwujesz, że ty masz pokój, że to, co się dzieje, nie burzy twojego spokoju. I oni w pewnym momencie będą patrzeć i będą mówić, ja tak chcę. Ja się ucieszyłem. To nie jest... Ale ucieszyłem się wtedy, gdy, gdy byliśmy w trudnej sytuacji, jedna z moich bliskich osób właśnie powiedziała, Paweł, pokaż mi, pokaż mi, jak nie wchodzić po prostu w te myśli, jak nie wchodzić w depresję, jak nie wchodzić w tej trudnej sytuacji w pozycję przegranej. Ja się ucieszyłem z tego, że Gdzieś w pewnym momencie to, to gdzieś zadziałało, że ta bliska mi osoba zobaczyła i chciała ode mnie usłyszeć radę. Jasne, że to nie jest. Bóg ciągle życie, może tak powiem, stawia ciągle przed nami wyzwania i ciągle musimy się tego uczyć. Ciągle w tym musimy chodzić. To ma być pokój serca. Pan Jezus mówi, że ja dałem wam pokój, ale nie dałem wam pokoju takiego, jak świat daje. Czyli jaki... Jaki pokój daje świat? Myślę, że pierwsza rzecz, pokój światowy, to można powiedzieć, to pokój bez Boga. Bezbożność tego świata, może, może ten świat, jeśli mówimy w ogóle o świecie, to mówimy o systemie właśnie myślenia, funkcjonowania e, ludzi bez Boga. I pokój, który chce Ci dać świat, jest pokojem bez Boga, w którym Bóg nie ma udziału. Czyli można powiedzieć, Ty jesteś w centrum ty jesteś najważniejszy. To o tym mówiliśmy też na pierwszym kazaniu. Ty jesteś pierwszy w tym wszystkim. I to wszystko, co jest dla ciebie, na, ty jesteś najwyższą wartością. I często przy tym właśnie, przy tym pokoju światowym, ludzie, którzy nie znają Boga, gdy mówią do nas albo do kogokolwiek, gdy, mówią, gdy kogoś spotka trudna sytuacja, ból, cierpienie i ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, nie martw się, będzie dobrze jeśli wiesz, że ta osoba jest niewierzącą, to prawdopodobnie to jest zwykły slogan, nie mający żadnego oparcia w Słowie, żadnego oparcia w Bogu. Tak? On tylko pusto chce Cię pocieszyć. Ale z chwilą, gdy mówi Ci to osoba wierząca, z chwilą, gdy mówi mi to mój brat Włodek, Paweł będzie dobrze. Ja od razu koryguję swoje myślenie. Pokój światowy to to często jest kojarzony ze świętym spokojem. I ten święty spokój jest podobny do, do, facet, do facetat, który wraca z pracy, zmęczony, kładzie się na swojej sofie, kiedyś czytał gazetę, teraz włącza pilota, to jest modny przykład, i przełącza programy. Podchodzi dziecko do niego, już może trzeci raz. Tatuś, pobawisz się ze mną? Daj mi święty spokój. To jest święty spokój światowy. Daj mi święty spokój. Ty jesteś w centrum. Ty musisz odpocząć teraz. Ty ty potrzebujesz pooglądać. Ty. Taka ważna rzecz, którą Pan Jezus tak mówi. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie, nie lęka. W innym miejscu mówi, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Albo nie bójcie się. A inne tłumaczenie mówi, miejcie dobre myśli. Świat pokazuje, świat by chciał prowadzić nas w miejsce, w którym nie ma problemów. Bo problem bez Boga, to on nam przeszkadza być szczęśliwym w taki sposób, w jaki my chcemy być szczęśliwi. Czyli przeszkadza nam prowadzić życie przyjemne. Życie bez Boga. Pokój światowy. Często to właśnie jeśli ty pozostajesz w takim myśleniu, nawróciłeś się i pozostajesz w takim myśleniu, że problemy to jest coś, od czego musisz uciekać, może inaczej powiem, to jest coś, czego nie akceptujesz w swoim życiu, to sprawi to, że gdy będzie przychodził problem, jakikolwiek problem i gdy one będą się pomnażać, będziesz coraz bardziej nieszczęśliwy, bo problemy będą sprawiać to, że ty już będziesz... Ty już nie będziesz mógł robić, ty będziesz musiał rozwiązywać te problemy. Widzisz, musisz zaakceptować to, każdy z nas musi zaakceptować w całej pełni, że na świecie ucisk mieć będziemy, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego. Każdy z nas musi to zaakceptować w pełni, że zgrzeszyliśmy, Adam zgrzeszył, my zgrzeszyliśmy, każdy z nas przyczynił się do tego, że ten świat funkcjonuje w sposób niedoskonały że ludzie funkcjonują w sposób niedoskonały i ranią nas. I dzieją się różne rzeczy, chorujemy i cierpimy biedę i tak dalej. Musimy się na to zgodzić, że problemy będą. Ale co Pan Jezus mówi? Nie bójcie się, ja bym zwyciężył świat. Ja zwyciężyłem świat. Ufajcie, bądźcie dobrej myśli. Czy to oznacza, czy to oznacza że Bóg odsunie od nas wszystkie problemy? Nie, to jest dalej błędne myślenie. Czy to oznacza, że mamy się modlić o to, gdy przychodzi mi wołać do Pana, Panie, zabierz ode mnie te problemy, które przychodzą. Dalej nie, to nie jest to. Dalej chcesz uciekać. Dalej nie chcesz podejmować wyzwania. Dalej nie chcesz zmierzyć się z tym światem, który spowodował ten ból i cierpienie. Może nieraz w Twoich bliskich i w Twoim życiu. Musisz podjąć wyzwanie, Panie, Proszę Cię, pokaż mi, jaka jest droga. Poprowadź mnie. Ty masz drogę wyjścia z tego. Jesteś ze mną. Ucieczka. Jeśli będziesz tylko uciekał od problemu, tych problemów będzie się mnożyć. Będzie się nawarstwiać. To spowoduje, że w pewnym momencie będzie Ci tak ciężko, że będziesz szukał jakiegoś, jakiejś chwili właśnie takiego świętego spokoju. I może na początku to jest tak, że uciekasz w telewizję, w dobrą komedię. Ale później po prostu potrzebujesz czegoś mocniejszego. Idziesz do baru i potrzebujesz alkoholu. I nieraz się to zaczyna właśnie od takiej jednej lampki, która ci tylko poprawia samopoczucie. Może nikt tego nie dostrzega w koło ciebie, że ty się napiłeś, ale ty widzisz, że ta jedna lampka wina spowodowała w tobie, że się lepiej czujesz, że na chwilę zapominasz o tym. Później musisz pić coraz więcej, i musisz używać coraz więcej środków zagłuszaczy tego problemy się mnożą ale ja myślę, że wy to znacie na pewno nie za autopsji. ale myślę, że o tym słyszeliśmy słyszeliście o tym ale tak jest problemy musisz podejmować w Bogu razem z Bogiem i rozwiązywać je gdy się pojawi problem zawsze możesz pomyśleć Panie, moc słabości się doskonali wiem, że nie jeden raz trzeba czasu na to ale będę oglądał Twoją łaskę Będę oglądał Twoją dobroć. Ty mnie poprowadzisz do tego. I teraz z czego wynika pokój Chrystusowy? Patrzę na zegarek. Pierwsza rzecz. To, co już powiedziałem. On wynika z Twojej relacji z Bogiem. Pokój Chrystusowy jest oparty o Twoją relację z Bogiem. Czyli bez, jeśli nie masz relacji, jeśli nie powierzyłeś życia Jezusowi jeszcze, nie możesz oczekiwać na pokój Chrystusowy. To wszystko będzie zastępcze. Każdy pokój będzie zastępczy i nigdy nie możesz powiedzieć, że znasz pokój Chrystusowy. Ci, którzy doświadczyli prawdziwego pokoju, pokoju Chrystusowego, wiedzą, że ten pokój jest całkiem inny. Że ten pokój jest mimo prześladowań. Że ten pokój jest mimo problemu. To jest niesamowite, słuchajcie. Problemy się pojawiają, są obok nas, ale one tak naprawdę... Możesz być w takim miejscu, miejscu duchowym którym one Cię nie obciążają. Panie, poprowadź mnie. Wiem, że jesteś dobry. Wiem, że masz wyjście dla mnie. Będę oglądał Twoją chwałę. Pokój w problemach. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez wiarę. Pokój z Bogiem bierzesz przez wiarę. Ale możesz mieć pokój z Bogiem i nie mieć pokoju Bożego w sercu. Czyli tak naprawdę Wiesz, że masz pokój z Bogiem, ale ciągle się martwisz, ciągle się lękasz, ciągle nie możesz spać po nocach. Z jednym bratem ostatnio rozmawialiśmy, zmieniła nam się praca, rodzaj pracy i, i tak żeśmy sobie gadali, że, jak, że teraz jak ja wynajmniej mówiłem, że jak ja wracam do domu, to, to, to nie mogę zasnąć, potrzebuję chwilę włączyć telewizor, żeby zapomnieć o tej pracy. I to nie dlatego, że nie chcę szukać Boga. I na pewno się zastanawiałem nad tym, czy to nie jest, czy przypadkiem nie jest to ucieczka. Już to badałem u siebie. Aczkolwiek, ale, ale właśnie chcę pokazać, pokazać Wam to, że możemy szukać środków zastępczych na ten pokój Boży, na brak pokoju. Drobne rzeczy nieraz wyprowadzają nas z tego i potrzebujemy chwili spokoju. Przypomniała mi się, gdy zastanawiałem się nad tym, gdy poszukiwałem od razu jak przeczytałem historię o kobiecie, o cudzołożnicy, która przyszła do Pana Jezusa tak, na ucztę, którą wystawił faryzeusz, Szymon, faryzeusz, na, na wystawną ucztę. Ta kobieta przyszła, nie wiem jak ona się dostała, prawdopodobnie miała jakieś relacje z tym faryzeuszem, bo te domy, tak nie można było sobie, ktokolwiek nie mógł wejść tam. Ale ona, ona weszła. Ten faryzeusz od razu zobaczy, mówił, no co, no, grzesznica przyszła. I to, co się dzieje, to, co ona zaczęła robić, to zaczęła w obecności Jezusa. Myślę, że zadziałał taki ogromny kontrast. Myślę, że nam brakuje tego, mi brakuje tego kontrastu jeszcze. Świętość Jezusa i jej grzeszność. Gdy ona się spotkała ze świętością Jezusa, po prostu łzy naturalnie jej płynęły. Płakała i tymi łzami yy, Zlewała nogi Pana Jezusa, a włosami wycierała. Ona czuła ból w sercu z powodu grzechu, z powodu nieprzebaczenia. Ona pewnie, ponieważ miała, miała pewną relację z tym faryzeuszem, pewnie też słyszała, faryzeusze wierzyli w życie po śmierci, w karę i nagrodę. Faryzeusze w to wierzyli. I ona pewnie spodziewała się, że z powodu jej grzechu czekają kara. I to był płacz. I Pan Jezus mówi... On mówi do tego Szymona, ponieważ wiele umiłowała, wiele jej przebaczono. Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I dalej, i rzekł do niej, odpuszczone są twoje grzechy. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział Jezus, ponownie powiedział do kobiety, Wiara Twoja zbawiła Cię. Idź w pokoju. Dlaczego tą historię przypominam? Ponieważ może być tak, że Twoje grzechy są przebaczone. Pan Jezus powiedział, Twoje grzechy są przebaczone, a Ty ciągle nie chodzisz w pokoju. Ciągle chodzisz w potępieniu. Ciągle chodzisz w poczuciu winy. Ból, świadomość tego grzechu Cię męczy. Pan Jezus mówi, idź w pokoju. Kobieto, Idź w pokoju, Twoja wiara zbawiła Cię. Idź w pokoju, nie musisz się już martwić tym. Nie musisz o tym rozmyślać. Nie musisz się już zajmować swoim grzechem. Nie musisz, to nie musi Cię już dręczyć. I widzisz, to jest bardzo ważne, bo wielu z nas tutaj chodzi, mimo tego, że wie, że grzechy ma przebaczone, to chodzi w potępieniu. Bardzo mi się podobało to, co Jarek mówił tydzień temu, że nieraz łaska... Wzbudza w nas takie błędne rozumienie tego, że my zaczynamy grzech traktować lekko. I on mówił o tym, że przypominał te słowa tego pastora, że jeśli byśmy chociaż odrobinę zobaczyli wielkość Bożą, to byśmy byli bardzo dalecy od grzechu. Nie chcielibyśmy grzeszyć. Ja wam powiem, łaska powoduje to właśnie, że Bóg daje ci możliwość, on nie chcę, żebyś grzeszył I daje Ci możliwość zobaczyć Jego wielkość Tą cząstkę Jego wielkości Łaska Łaska powoduje to, że możesz zobaczyć Jego dobro, jego wielkość Która wpłynie tak na Twoje życie Że te rzeczy, z którymi sobie nie, be, nie dajesz rady Teraz w tej chwili Pokonasz Pokonasz w Chrystusie I będziesz wiedział, że to nie Ty zrobiłeś Ty może gdzieś tam coś robiłeś Ale będziesz wiedział, że to Bóg zrobił i co będzie płynąć? Wdzięczność Czyli to, to jest bardzo ważne Jeśli nie będziesz chodził w potępieniu To będziesz się odsuwał od Boga Od tego, który może Cię poprowadzić do wolności Jeśli upadniesz Zgrzeszysz tak, jak nie chcesz grzeszyć Popadniesz w obrzydliwość w Przekleństwo Twojego życia Tak to będziesz tak obciążony Że nie będziesz chciał wrócić Diabeł będzie naciskał na Ciebie Będzie wkładał w Twoje serce potępienie Kładał to, żebyś Ty się źle czuł, żebyś nie wziął, żebyś ponownie nie zaczął szukać Boga. To jest bardzo ważne. Musisz mieć poczucie tego, że Bóg Ci przebaczył, że On Cię kocha za darmo, żeby w chwili, gdy upadniesz, żebyś ponownie mógł się podnieść. Amen? Ja dzi dzisiaj czuję, że jestem jak godawa, który wczoraj się tak ekscy ekscytowała, a nikt na sali się nie ekscytował. I teraz ten pokój musi rządzić, czyli ty musisz zrobić wszystko. Musisz podporządkować się temu pokojowi, który płynie ze Słowa Bożego. Przebaczone są twoje grzechy. Diable, sprzeciwiam się, to jest diabelskie myślenie. Szukam mojego Pana, szukam zwycięstwa w Chrystusie, chcę oglądać Jego wielkość. Inaczej nie masz szans. O własnych siłach będziesz pokonany. Będziesz pokonany wcześniej czy później. Na, na krótką metę ci to wystarczy. Twoja sprawiedliwość starczy nam tylko na tyle. Nasza sprawiedliwość, na ile dajemy sobie radę. Później, później my rezygnujemy. Ileś tam razy chodzimy na prawo jazdy i jak wiemy, że to nie jest, nie mam przeświadczenia, że za tym nie stoi Bóg, to przy trzynastym razie, gdy oblewamy, rezygnujemy. Ale gdy mamy przeświadczenie, że za tym stoi Bóg, to idziemy dalej, nie rezygnujemy, nie poddajemy się. Tak, bo Bóg tego chce pokój Boży, idziemy dalej, bo nas czas goni gdzie te kartki? pokój w problemach, pokój od lęku czyli przychodzą problemy i naturalną to już wiele, żeście o tym słyszeli taką, chociaż to nie tylko kobiety ale kobiety mają szczególnie one potrafią się martwić o wszystko i martwią się o wszystko i często faceci jak moja żona i mówi, jak ty możesz bo ja się nie martwię jak ty możesz Pokój, który daje Ci Jezus w chwili problemów, to jest ten pokój, który On miał wtedy, gdy płynęli łodzią. Wokół, na jeziorze szalała burza, a Jezus spał w łodzi spokojnie, a On spał. I, i to jest to, co chciałem powiedzieć wcześniej. My nie potrafimy się położyć już po, tylko po pracy spokojnie, bo się coś nowego wydarzyło. A On śpi, a burza szaleje. I to jest ten pokój Chrystusowy, który my możemy mieć. To jest ten pokój, gdy on zaczął mówić o tym, że jest czytać z Izajasza, że jest tym namaszczonym Mesjaszem, który ma przyjść. I, i wszyscy go podziwiali, ale w pewnym momencie to, co powiedział, uderzył w Izrael. w Ich poczucie wartości nie spodobało się słuchaczom to i, i chcieli go zabić. I wyprowadzili, wyciągnęli go z tej synagogi tam I wyprowadzili go A on na końcu w spokoju przeszedł pośród nich Przeszedł pośród nich Odszedł sobie Niesamowite Pokój Boży Możesz mieć pokój Boży pośród problemów Pokój Paweł i Sylas, gdy byli w więzieniu Nie przejmowali się tym, co się stało Oni chwalili i wielbili Boga oni mieli możliwość, oni byli w pokoju mimo tego, że siedzieli w więzieniu. I powiem Wam, nie zwracali uwagi na tych, którzy pewnie płakali z tego powodu. Maksymilian Kolbe, gdy był w celi śmierci, w celi głodowej, gdy, gdy umierał przez 12 dni, znacie tą historię z własnej, z własnej decyzji. On po prostu powiedział, weźcie mnie zamiast tamtego, który ma rodzinę. Przez 12 dni umierał i tam tej celi śmierci. On chwalił i wielił Boga. I atmosfera tej jednej celi się zmieniła. Atmosfera tej jednej celi. Wielu się nawróciło, wielu przyszło do Jezusa. Chwalili i wielbili Boga tam, razem z Nim. Możesz zmieniać Twój pokój. Twój pokój będzie wpływał na zewnątrz. Będzie się wylewał z Ciebie i będzie wpływał na innych. Co robić, aby mieć pokój przerastający, gdy otaczają mnie problemy które jak mniemam, jest ich tyle, że już przerastają mnie, gdzie nie daję rady, gdzie wydaje mi się, że to już jest koniec. Ja myślę, że takie są. Myślę, że nie jeden raz spotkają nas z ucisk mieć będziemy, prześladowanie. Mieć będziemy, na to trzeba się zgodzić. Na to trzeba się zgodzić, że będziemy mieli prześladowanie. Jeśli tylko zbożnie będziemy trwać w Chrystusie, to ja sobie myślę, jak bardzo jestem jeszcze mizerny. Godowa mówił wczoraj o mizerocie jak bardzo moje życie jeszcze jest mizerne, jak tego prześladowania jest niewiele. Co robić? I tu, tu jest bardzo właśnie pomocny, bardzo podobny fragment Filipian 4, 6, 7. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczęść będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I ten siódmy werset jest bardzo podobny do tego z Kolosem. On tu mówi, a pokój Boży, szczec będzie, który przewyższa wszelki rozum, szczec będzie. To jest ciekawe, ja wcześniej tego nie widziałem. Szczec będzie serce waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czyli to, co robi pokój Boży, on szczerze, aby twoje myśli nie wyszły poza Chrystusa Jezusa. Abyś był w Chrystusie Jezusie. Czyli aby pokój Boży, jeśli jesteś w pokoju nieraz możemy czuć się spokojnie z powodu tego światowego albo z powodu ignorancji to w ogóle nie, nie dostrzegamy zagrożenia i możemy czuć się spokojni ale jeśli faktycznie dostrzega zagrożenie jesteś w Chrystusie i masz pokój i nie wiesz skąd On przyszedł nieraz jest tak, że nawet nie musisz poprosić, może po kolei przyjdź, jeśli masz problem, przyjdź do Pana i powiesz Go w modlitwie i w błaganiach. My nieraz przeginamy, ja mam takie wrażenie, że my stawiamy na to błagania bardzo mocno. I nasza modlitwa zamienia się w błagania. I ja wiem, że ja tu idę pod górkę teraz. Moja modlitwa, słuchajcie, odkąd przyjąłem łaskę Bożą, odkąd uwierzyłem, że Jezus mnie nie opuszcza, ona zawsze zaczyna się od wdzięczności. Boże, dziękuję Ci. Moja modlitwa zawsze nawet jeśli zgrzeszę, nawet jeśli upadnę, moja modlitwa nie zaczyna się od tego, Boże, przebacz mi, bo to by świadczyło o tym, że ja tak naprawdę muszę najpierw przeprosić, żeby przyjść do Boga. Nie, On mi wcześniej wybaczył wszystko I ja przychodzę dlatego, że On mi wybaczył. Ja wtedy Mu mówię, dlatego że On mi wybaczył, rozmawiam z Nim na temat tego grzechu i dlaczego tego nie robić i co zrobić, żeby nie robić. Czyli mam pokój z Bogiem. I jestem wdzięczny Mu, najpierw zaczynam od wdzięczności, moją modlitwę, od uwielbienia, od oddania Mu chwały. Jeśli tak za, będziesz zaczynał swoją modlitwę, to już ta modlitwa wprowadzi Cię w taką wielkość Bożą. Jeśli to nie będą tylko puste słowa, to będziesz musiał myśleć i mówić, no Bóg jest wielki, On jest dobry, tyle razy mi pomógł, On mnie przeprowadzi przez to. Powiesz Bogu te prośby, powiesz te trudne sytuacje i co? Co to znaczy powierzyć tutaj? Ten fragment mówi, nie troszcie się o nic. Czyli tak naprawdę nie martwcie się. Jak powierzysz swoje prośby Bogu, to nie martw się. Czyli każda myśl, która przychodzi do ciebie i będzie cię wyprowadzać z takiego zaufania Bogu, że On tą sprawę, że On cię poprowadzi, przeprowadzi, pokaże ci. Odrzucaj każdą myśl, która będzie cię wyprowadzać z tego pokoju. Właśnie to jest to, że pokój będzie rządził w tobie. Wyznawaj, wyznawaj swoją wiarę w czasie modlitwy. Wyznawaj to, jak Bóg jest wielki i co On wspaniałego uczyni i że już niedługo będziesz oglądał. Nieraz będzie to przez łzy, nieraz będzie Ci bardzo ciężko, ale jak przejdziesz przez to, zobaczysz, jak Bóg działa. Wyznawaj swoją wiarę. I teraz dalej, ten werset, ten, ten werset który dzisiaj, o którym mówiliśmy, kończy się właśnie wdzięcznością, a bądźcie wdzięczni czyli pokój, który otrzymasz. On w różny sposób przyjdzie. Może przyjść przez to, że, że tylko przyjdzie i nie będziesz widział skąd, ale będziesz wiedział, że masz pokój w tej sprawie. Już będziesz widział, że jest Bóg zaangażowany i nie będziesz się martwił. To nie znaczy, że nic nie będziesz robił, ale nie będziesz się martwił. Ale może przyjść przez słowo, przez słowo z Biblii, przez proroctwo, albo przez jakieś inne myśli, które będziesz miał. Przyjdzie pokój do ciebie i ty bądź posłuszny temu pokojowi, myślą. Ten pokój doprowadzi Cię do wdzięczności znów. Gdy zobaczysz siebie w Chrystusie, który już zwyciężył, który już pokonał, gdy zobaczysz siebie, że Jezus poniósł wszystkie Twoje słabości, jeśli masz problem z jakimś grzechem, z jakąś słabością, słuchajcie, rozważajmy, ja mówię to do siebie, rozważajmy to, co Jezus uczynił dla nas, rozważajmy życie Jezusa, a jak On wiele uczynił, gdy zobaczymy to, że On już zwyciężył w nas, pokonał. Czyli ten, który mieszka w nas, a my umarliśmy, my jesteśmy martwi. Musimy przyjąć, że my jesteśmy martwi. A On żyje, to On już pokonał moje słabości. Już pokonał moje problemy. Już pokonał nieprzebaczenie. On już zwyciężył. Niech pokój Chrystusowy rządzi. Amen.